Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 kwietnia. Jest 21. Serwis Anna Zaleśna, Severa. Zablokowana autostrada A2 w stronę stolicy był wypadek pomiędzy Trzcielem a Nowym Tomyślam. W zonda krypto wskazówki dla współpracowników mają oddać firmowe laptopy i nie usuwać danych. Watykan wspomina papieża Franciszka w pierwszą rocznicę jego śmierci. Samochód potrącił pracownika obsługi autostrady A2 na odcinku pomiędzy Trzcielem a Nowym Tomyślam. Trasa jest zablokowana w kierunku Warszawy. Służby autostradowe apelują do kierowców o rozwagę. Nowe zasady współpracy w Zonda Krypto wytyczne wysłał podwładny prezes Przemysław Kral, kierujący giełdą kryptowalut. Według portalu Money.pl pismo ma charakter pożegnalny i wprowadza istotne zmiany w organizacji pracy. Najważniejsze decyzje to zniesienie zakazu pracy dla konkurencji. Ułatwiono też rozwiązanie umów. Wystarczy 30-dniowy okres wypowiedzenia. Jednocześnie pracownicy mają oddać firmowe laptopy i nie mogą usuwać ani przenosić danych. Ma to służyć zabezpieczeniu informacji związanych z prowadzonym dochodzeniem. Afera wokół giełdy dotyczy problemu z wypłatami środków oraz podejrzenia braku pokrycia w aktywach klientów. Ministra klimatu jest spokojna o swoją przyszłość w rządzie. Nie sądzi, by wejście CBA do resortu w sprawie programu Czyste Powietrze miało wpływ na głosowanie dotyczące wotum nieufności wobec niej. Paulina Henning kloska mówi, że wniosek złożony przez Konfederację to nic innego jak test jedności koalicji. Z przykrością muszę stwierdzić, że niektórzy odgrywają rolę rozpisaną im przez Konfederację i liczę jednak na pewną refleksję że nie warto, że w 2023 roku zjednoczyliśmy się, by zrobić coś dobrego dla Polski. Myśmy umówili się na pracę w ramach tej koalicji na całe 4 lata. Uszanujmy wolę ludzi, którzy poszli tak masowo do urny w 2023 roku. Brońmy jedności tej koalicji. Głosowanie w sprawie wotum nieufności dla ministra klimatu ma się odbyć na posiedzeniu Sejmu za tydzień. A Watykan wspomina papieża Franciszka. Uroczystości z okazji pierwszej rocznicy śmierci odbyły się w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, gdzie mieści się jego grób. Papież Leon XIV, który przebywa z pielgrzymką w Afryce, wystosował z tej okazji przesłanie.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 Śledczy badają przyczynę zanieczyszczenia rzeki Rakówka w dzielnicy strzemieszece w Dąbrowie Górniczej. Przedostała się do niej woda z rozlewiska, które kilka tygodni temu powstało w rejonie drugiej Wojewódzkiej 790. Potencjalnym źródłem może być zakład drobiarski, wskazuje rzecznik Dąbrowskiego Magistratu. Bartosz Matelewicz informuje, że firma została zobligowana do podjęcia konkretnych działań. Między innymi wstrzymanie odprowadzania ścieków do gruntu, odrożnienia rowu, usunięcie nagromadzonych ścieków i osadów z rozlewiska w sposób bezpieczny dla środowiska I przede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 Ponieważ wszystko o to prosi nas do tej pory Urząd Miasta i inne instytucje, my wszystko spełniamy i współpracujemy codziennie i na bieżąco z tymi wszystkimi instytucjami, więc ja nie wiem do czego oni nas ponownie wzywają, skoro my cały czas wykonujemy ich postanowienia i jesteśmy w ścisłym kontakcie. W rejonie Rakówki strażacy zainstalowali specjalne rękawy, by ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Klimat Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza w kraju. 20% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W lasach na północnym wschodzie, wschodzie i w centrum występuje wysokie zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I Adam Malecki. Nie udało się zdobyć brązowego medalu Majerbekowi Salimowowi, reprezentujący Polskę Czeczen w decydującej walce kategorii do 63 kg przegrał z Ormianinem Karenem Aslanianem 0 do, do 11. Nie tak to sobie wyobrażał prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, wicemistrz olimpijski z Moskwy Andrzej Supron. No niestety, marwój Salimow nie podołał swojemu rywalowi okazał się jeszcze za mocny. Mówię specjalnie jeszcze, ponieważ Marbek miał dosyć poważną kontuzję, trochę pauzował, no ale pokazał się bardzo dobrej strony. To jest nasz medalista i Europy, więc miejmy nadzieję, że z niego będzie jeszcze pociecha. Teraz z maty przeskakujemy do ringu. I to pewna niespodzianka i niespodziewana porażka w pięściarskich zawodach Pucharu Świata Julii Szeremety. Srebrna medalistka olimpijska w 1-8 finału odbywającego się turnieju w Brazylii przegrała z Węgierką Wladislawą Kuchtą 2-3. do To w kategorii do 57 kg. Wcześniej w wadze o 4 kg lżejszej swoją walkę wygrała Angelika Krzysztoforska. Wygrała z Węgierką Lillą Szeleczki 5-0 i awansowała do Finału. Z ringu przeskakujemy na pomost. W Batumi trwają Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów, a w kategorii do 63 kg na ósmym miejscu rywalizację zakończyła Wiktoria Wołk. Polka w dwuboju uzyskała 208 kg, 95 w rywaniu i 113 w podrzucie. W siatkówce kobiet trwa zacięta walka o brązowy medal. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstwa. Dzisiaj na prowadzenie wyszła drużyna BKS-u Bielsko-Biała, która wygrała z Unii Opole 3 do 0. W poszczególnych setach było do 23-26 i 23, co pokazuje zacięcie obu drużyn. Najlepszą zawodniczką została środkowa gości Nikola Abramajtys.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 Włoch Inter Mediolan na San Siro z Piotrem Zielińskim gra z Como. W pierwszym meczu było 0 do 0, a na naszych boiskach to panie grały w Pucharze Polski. Znamy skład finalistek, to trofeum zagrają Czarni Sosnowiec z GKS-em Katowice. Panie z Czarnych pokonały w rzutach karnych Pogoń Szczecin, Na Gieksa wygrała 5 do 0 z Lechem Poznań.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 Przy mikrofonie Agnieszka Lichnerowicz. Dzisiejszą audycję wydaje Piotr Kamasierak, realizuje Elżbieta Malinowska. Wszystkie bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na dzisiejszy Klub Trójki. Widmo, proszę Państwa, krąży po Europie, a nawet po bogatszej części świata. Widmo kryzysu demograficznego. Ludzie żyją coraz dłużej. Młodzi mają coraz mniej dzieci i w efekcie społeczeństwa w naszej części świata, ale nie tylko, się starzeją. Ile razy to Państwo słyszeliście w ostatnim czasie te narzekania na kobiety, że nie chcą mieć dzieci, ten strach przed osobami starszymi, że będą, cytat, wyłącznie lub przede wszystkim obciążeniem. Problemem. Zagrożeniem dla rozwoju kraju, zagrożeniem dla stabilności finansów publicznych. Ola Boga, emerytur nie będzie. No więc dzisiaj w klubie trójki porozmawiamy o tym, dlaczego ani to sensowna histeria, ani konstruktywna, ani nawet nie do końca oparta na faktach. Dobrze, że jesteśmy w radio i nie walczymy o kliknięcia, bo będziemy z tym straszeniem, demokalipsą, jak to się mówi, czy też demo apokalipsą polemizować, będziemy szczepić na ten lęk demograficzny. No bo ta histeria ostatecznie nie, do, po, nie popycha nas do tego, co byłoby kluczowe, czyli do szukania rozwiązań, do zastanawiania się, jak zaadoptować się do tej nowej e, sytuacji. No i do tego jeszcze nie dostrzegamy, że zmieniające się trendy to tak naprawdę wielki sukces cywilizacyjny, a ten, jak to często słychać, kryzys tak naprawdę otwiera inne możliwości, Czyli zamiast marudzić, będziemy się mierzyć z rzeczywistością, taka jaka jest. A zamiast rozpaczać, rozmawiać o tym, jak się do niej lepiej przygotować i zaadoptować. I rozmawiać ze mną i z Państwem będą gościnie dzisiejszego programu. Profesor Irena Kotowska, demografka związana ze Szkołą Główną Handlową. Dzień dobry Pani Profesor, Dzień dobry, dobry wieczór. I dr Janina Petelczyc z tejże Szkoły Głównej Handlowej również. Dobry wieczór badaczka ubezpieczeń społecznych. Obie są też autorkami stanowiska przygotowanego przez zespół ekspertów do spraw osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Stanowiska w stronę neutralnego języka opisu procesu starzenia się ludności. Tak naprawdę one są i to ta ich analiza inspiratorkami tej dzisiejszej audycji. Wydaje mi się, że ta analiza jest pełna ciekawych obserwacji. Wiele z nich idzie w prąd w poprzek wielu Mitom. No i zacznijmy od tego, że społeczeństwa, jak to mówią eksperci, się starzają, a raczej zmienia się struktura wieku. Coraz więcej osób jest po prostu uważanych za starsze. Polska tu nie jest wyjątkiem, ale też w całej Europie, Japonii, tej bogatszej części Azji, szybko rozwijające się kraje Ameryki Łacińskiej, we wszystkich tych miejscach obserwujemy podobne procesy, dołączają kolejne państwa, kolejne społeczeństwa się starzeją. Podkreślacie na początku, że to jest zjawisko globalne i nieuchronne. I wydaje mi się, i tu się zwrócę do profesor Kotowskiej, że to jest bardzo ważne, ale co to znaczy, że ono jest nieuchronne? Jest ono związane z przemianami procesu odtwarzania pokoleń. Ten proces składa się z powoływania do życia dzieci, my to nazywamy płodnością, z umieralności, czyli ryzyka zgonu i związanego z tym określonego trwania życia i z migracjami. Ale główne zmiany dotyczą spadku płodności i umieralności. I to się dzieje od ponad dwóch stuleci. I było oczywiste, że gdy spada umieralność, bo najpierw zaczął się ten proces przemiany od spadku umieralności i wydłuża się życie ludzkie, to znaczy, że coraz więcej osób będzie dożywać starszego wieku. I to już eksperci od ponad 50 czyli lat Czyli proces starzenia mówią. się, czy tak, czyli takich przemian struktury, populacji, w której rośnie liczba osób w wieku uznawanym za starszy, możemy dyskutować, co to za wiek, to jest proces, który jest związany z tymi przemianami od starzenia pokoleń. Tyle tylko, że to, jakie znaczenie ma ta grupa osób uznawanych za starsze w całej populacji, zależy od tego, jak jest zasilana ta populacja przez dzieci się, które się urodziły i przez migrację, ale, imigrację, ale główne znaczenie mają te dzieci, które się rodzą. Czyli jeżeli spada nam e, płodność i tych dzieci się rodzi e, e, coraz mniej, to Co znaczy mogą wzrost, a ten wzrost jest coraz wolniejszy, aż wręcz dochodzi do spadku tej liczby urodzeń, no to ta grupa osób starczy, starszych ma coraz większe znaczenie. I my mówimy, że populacja, populacja, nie społeczeństwo jeszcze, populacja się starzeje, bo wzrasta liczba osób starszy, uznanych za starsze i zwiększa się ich udział w całej populacji. I to, co jest nowego współcześnie, e, współcześnie, czyli m, m, m, ostatnie lata, ostatnie dwie dekady poprzedniego stulecia i obecnie, to to, że na nasilenie tego starzenia rosnący wpływ ma... Ta dzietność, czyli to, że tych dzieci się rodzi coraz mniej. Czyli ta sama populacja w sensie e, liczby osób ma większe znaczenie, bo, bo, bo ten napływ jest ze strony urodzonych dzieci jest mniejszy. I w dodatku... To także powoduje, że zmienia się też liczba osób, które przechodzą do kolejnych roczników, na przykład tych, które tworzą te tak zwane zasoby pracy. Czyli krótko mówiąc, proces starzenia się ludności dzieje się towarzyszy przemianom procesu reprodukcji. Ale teraz, kiedy ta ludność jest uznana za starą, czyli jakie jest jego zaawansowanie, no do tego posługujemy się różnymi miernikami i jednym z nich jest właśnie ta inform tak zwany wskaźnik starości, czyli informacja o tym, o czym e, e, mówi mówimy także w tym materiale, jaką część, jaki odsetek całej populacji stanowią osoby starsze. I to zaawansowanie procesu starzenia się mierzymy tym wskaźnikiem, ale... Osoby uznawane za starsze 50 lat temu niekoniecznie są, powinny być uznane za starsze dzisiaj, dlatego że ich czas życia się wydłużył. Czyli osoba w wieku 60 lat miała znacznie mniej lat do przeżycia w latach 70. czy 80. niż dzisiaj. Bo z tego mówimy, że ocenić zaawansowanie tego tej starości demograficznej, powinniśmy za pomocą takich miar, które nawiązują do tego, że to ten czas do przeżycia po osiągnięciu określonego wieku uznawanego za starszy się wydłuża. I e, no, dwie dekady temu zostało zaproponowane, by definiować osoby starsze w zależności od tego i i ile jest jeszcze do przeżycia? Czyli za osobę starszą nie uważać osobę, która ukończyła 60 lat albo 65. 60 już coraz rzadziej jest stosowane jako ten próg starości. Tylko osobę, która ma jeszcze do przeżycia co najwyżej 15 lat. Czyli nawiązujemy do wydłużającego się oczekiwanego trwania życia. Czyli musimy też zrozumieć, o czym mówimy. Bo stosowanie dzisiaj wskaźnika osób w wieku 60 lat i więcej, to prawie co trzecia osoba, więc to, to oznacza, że nie dostrzegamy, że wydłuża się życie ludzkie, mamy coraz, coraz... z tego korzysta coraz więcej osób, a jednocześnie stosujemy stare kryteria postrzegania tego progu starości. I od tego trzeba Odejść. To jest jedna z tez głównych tej, tej, tej, tej waszej analizy, czyli zwrócenie uwagi na to, jak postrzegamy starość i też jak o niej mówimy. Gdy pierwszy raz zaczęłam to czytać, to mówię, o rany, znów ktoś się tak koncentruje na języku. Czy język ma aż takie znaczenie? Czy język ma aż takie znaczenie w tej sprawie? Wydaje mi się, że wyszłyśmy od tego jakby pomysł na to, żeby zająć się tematem. Wziął się stąd, że współczynnik, który mierzy nam poziom zaawansowania wiekowego populacji, nazywa się po polsku współczynnikiem obciążenia społecznego. A po angielsku to jest dependency ratio, czyli jednak tam jest zależności. I właściwie stąd się cała nasza, nasz pomysł wziął, że ten, ta nazwa jest po prostu stygmatyzująca. Ona pokazuje, że osoby starsze, a kto jest starszy, to pani profesor przed chwilą powiedziała, że też to się zmienia, ale generalnie, że kiedy kończysz ileś tam lat, w Polsce powiedzmy najczęściej tym punktem jest wiek emerytalny, czyli 60-65, to stajesz się obciążeniem. I to był punkt wyjścia. I oczywiście to nie jest debata dotycząca dyskursu, analizy dyskursu. Raczej chciałyśmy się skupić o tym na tym, jak statystyka opisuje pewne zjawiska, ponieważ to, jak, jak ta statystyka je opisuje, też wpływa na to, jak to jest opisywane w debacie publicznej. I też to, o czym pani powiedziała na samym początku. Kryzys, demokalipsa, te wszystkie straszne rzeczy sprawiają, że my rzeczywiście koncentrujemy się na tej starości jako na czymś w ogóle strasznym. Najlepiej to w ogóle ukryć, Kolejny ale nie powód, da. Kolejny powód, żeby się bać Dokładnie tak. tak. A my chcemy powiedzieć, jeżeli spojrzymy na to inaczej, jeżeli będziemy stosowali inne wskaźniki, na przykład właśnie ten y, st prospektywne starzenie się, czyli właśnie to 15 lat, do dalszego trwania życia. Jeżeli będziemy inaczej o tym wszystkim mówić, to zamiast się bać, zaczniemy zastanawiać się, ponieważ wiemy, że te procesy zachodzą. To jest też to, co powiedziała pani profesor, globalne. To znaczy też globalnie, na razie, na północy globalnej, tak, czyli yy, w państwa Afryki, jak na razie bardzo się y, ta liczba ludności rośnie, ale też się ale to proces zmienia. proces starzenia postępuje populacji, tylko ta populacja jeszcze nie jest stara. Ona jest do, dojrzała, jeszcze nie osiągnęła tego progu starości demograficznej. Ale jest na ścieżce. Ale jest na tej ścieżce. Tak, Czyli proces się dzieje. Tylko, tak, tylko, tylko, tylko współczynniki tam gwarantują jeszcze zastępowalność i większe będzie kolejne mhm. pokolenie, co też się będzie zmieniać. Ja pamiętam jeszcze jak w Ameryce Południowej, czynniki były nie, wyższe, nie. a już w tej chwili są e, niższe. Ale tak naprawdę kluczem do... Jakby, język jest punktem wyjścia i oczywiście pokazujemy tam i ob bazując też na międzynarodowej literaturze, że język kształtuje to, jak postrzegamy pewne zjawiska i interpretacje tych zjawisk, a nam chodzi o to, że jeżeli zaczniemy o tym mówić troszkę inaczej, to też zaczniemy się zastanawiać, co powinniśmy zrobić, jak powinniśmy dostosować instytucje, jak powinniśmy kreować polityki publiczne, bo na razie koncentrujemy się na tym, kto jest winny temu, że no, zachodzą zwyczajne zjawiska, które... Że tyle które... osób dożywa coraz starszego tak. wieku. No I to możemy się cieszyć z sukcesu I cywilizacyjnego. Naso... Tak. tak, oczywiście też, że kto jest winny temu, że nie rodzą się dzieci. I tutaj mamy także bardzo wiele różnych teorii na ten temat. Te zjawiska nie są nowe, tak jak pani profesor też wspomniała. O tym było wiadomo już kilkadziesiąt lat temu. Być może zaskak zaskakuje nas skala, to znaczy jak niski jest współczynnik dzietności, bo aż tak niskiego się nie spodziewaliśmy, ale demografia to jest opisuje procesy, które trwają przez wiele lat. To są procesy pokoleniowe, więc jesteśmy w stanie się na to przygotować i chciałybyśmy rozpocząć w jakimś sensie debatę na ten, na ten temat, co powinniśmy robić, jak powinniśmy o tym mówić, a w efekcie interpretować i zmieniać, dostosowywać rzeczywistość do sytuacji, w której jesteśmy. Ale to jeszcze właśnie do pani profesor też, tak może za bardzo wprost, ale dla dyskusji wypowiem to w ten sposób. Czy to nie jest czarowanie rzeczywistości? To znaczy, czy starzenie nie jest problemem, czy osoby w wieku po 60, 60, 65, po 65 roku życia nie są obciążeniem? Ja bym proponowała, żeby do tego podejść w ten sposób. To, że tych osób jest coraz więcej i że żyją coraz dłużej, bo ciągle mamy przyrosty tego trwania życia, a zwłaszcza osoby w tym wieku uznawane za starsze, powiedzmy 65 lat i więcej, tu też... Ten czas ich jeszcze funkcjonowania życia się wydłuża. W dodatku, gdy odwołujemy się do różnych mierników stanu zdrowia, to te osoby dzisiaj są w znacznie lepszym zdrowiu niż osoby w tym samym wieku, po, il, po tej samej liczbie przeżytych lat, te 20 czy 10 lat wcześniej. Więc e, i na pewno jest to sukces w sensie istnienia tych osób, warunków ich bytu. Ale także wiążą się z tym pewne zarówno, powiedziałabym, konsekwencje w wymiarze indywidualnym, w wymiarze struktur rodzin, ale także w, w skali całego społeczeństwa i całej gospodarki. Po pierwsze, jeżeli... Tą rosnącą grupę osób postrzegamy tylko z punktu widzenia ich przydatności na rynku pracy i w dodatku decydujemy o tym, że jak osiągną określony wiek, to one są nieprzydatne. To to oznacza, że nie wykorzystujemy potencjału tych osób, bo one mają i określone umiejętności, określone doświadczenie i określone kompetencje. Myślimy bardzo utylitarnie rynkowo, to, tak? Czyli nie są, są obciążeniem, o, bo już nie chodzą bo do już pracy. Nie chodzą do pracy, a tych, którzy mogą chodzić do pracy w tym wieku 20-60 parę lat, jest coraz mniej. Więc mamy zasób, ludzi, którzy mają określone kompetencje ekonomiczne, społeczne. Wobec tego zastanówmy się, jak spożytkować ten ich potencjał. I tej refleksji nie ma. Mówi się o dostosowaniu rynku pracy do potrzeb tej starszej grupy osób, ale Dopiero teraz to wybrzmiewa mocniej ze względu na to, że na, tych, na tym rynku pracy odczuwamy niedobór pracowników. Ale też zwracamy uwagę w tym raporcie, że nie jest jedyną wartością człowieka to, czy zwiększa PKB. I piszemy też o tym, że każdy z tych ludzi ma swoją historię i przyczynił się do rozwoju Do tego, kraju, gdzie jesteśmy miejsca. dzisiaj. Tak, nie, tak, nie chcielibyśmy że... sprowadzać też osób starszych czy jakichkolwiek wyłącznie do funkcji ekonomicznych i tego, czy przyczyniają się do wzrostu PKB, czy też nie. I to też jest jeden z wniosków, bo oczywiście są ludzie, którzy są rzeczywiście już na tyle starzy, że nie są w stanie pracować, wymagają wsparcia i opieki i te osoby także mają swoją przyrodzoną godność i absolutnie nie możemy ich traktować wyłącznie w kategoriach negatywnych, a transfery między ludźmi są nie tylko ekonomiczne i o tym także powinniśmy pamiętać. Czyli to starzenie nie jest problemem jeszcze raz? To, że starzeje się... Jak my, jest mhm. problemem, jak Profesorku go postrzegamy. jakie mhm. je postrzegamy. Dlatego, że to, co się słyszy, zarówno od części ekspertów, a przede wszystkim dziennikarzy i polityków, mhm. to o, słyszy się, że jest to problem. Że to jest... E, e, Rzecz, która na, nam zagraża, to znaczy rozpatruje się to w kategoriach zagrożenia, zagrożenia tego, co dotychczas się Zagrożeniem działo. Zagrożeniem jest samo mówienie o tym jako, jako zagrożeniu, zagrożeniu, bo nie robimy czegoś, co dostosowywałoby... I właśnie podkreślamy, że jeżeli nie zastanawiamy się, z czego to wynika, jakie to ma różne konsekwencje, tylko straszymy, że, że to jest zagrożenie, bariera naszego rozwoju to wówczas jest mniej miejsca na zastanowienie się, no cywilizacja, rozwój cywilizacyjny doprowadził do takiej sytuacji. Bo jest tego, jak z niej skorzystać, jak potraktować to jako szansę rozwojową, a nie barierę rozwoju. 22 i 7 trójek to jest numer telefonu warszawski, do którego do skorzystania z którego to numeru telefonu bardzo serdecznie Państwa zachęcamy. Jeżeli macie Państwo pytania związane z tematem albo pytania do naszych gościń profesor Ireny Kotowskiej i doktor Janiny Petelczyc to proszę dzwonić. A ja jeszcze zanim się słuchacze z nami zainteresowani potencjalnie połączą, no to Powiedzcie, chociaż na razie zarysujcie, a w zasadzie na czym ta konstruktywna refleksja i praca adaptacyjna mogłaby polegać? Czy Jaka jest szansa, potencjał w tej zmianie demograficznej i gdzie należałoby myśleć o tym, żeby dostosowywać instytucje i systemy? Najogólniej postrzegałabym to w takich kategoriach, to znaczy zrozumienie, że sytuacja jest nieodwracalna w tym sensie, że tych ludzi mniej nie będzie po prostu. Będzie, będą. To, bo nie skrócimy życia. Nie. nie e, e, chociaż może ten przyrost y, trwania życia jest coraz wolniejszy. Natomiast raczej powinniśmy myśleć, jak na poziomie całego, całej gospodarki, całego społeczeństwa wykorzystać że jest to część osób o określonych cechach, czyli wykorzystać potencjał tych osób. Będziemy mówić jeszcze o instytucjach. Ale ja bym chciała, i o tym mam nadzieję Janka powie, bo jest świetną specjalistka od tego, natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę, jako osoba starsza, mocno starsza, na to, że musimy także w perspektywie indywidualnej naszej każdej osoby i tych struktur rodzinnych, pamiętać o tym, że, żyje, że my jesteśmy, żyjemy dłużej, że mamy określone relacje, które, które trzeba podtrzymywać, ale także trzeba się dostosowywać do tego etapu życia. Bo ten etap wymaga dostosowań i w sensie zaangażowania w różne czynności. Ale co na przykład? E, na przykład... Część osób rezygnuje z pracy zawodowej, ale są jeszcze różne y, możliwości wolontariatu. Żyjemy w określonych strukturach społecznych. Na razie ja jeszcze pracuję na uczelni, ale pomyślałam sobie, że jakbym już przestała pracować, to bym się zaangażowała do jakiejś grupy, która ma kontakty z młodzieżą, żeby z nimi rozmawiać. Znaczy krótko mówiąc, szukać swojego miejsca w społeczności jako osoba, która chce coś od siebie dać, ale także oczekuje też pewnej reakcji. Bo ja rozumiem, że, że to się opiera na, na tej obserwacji, że to, co jest niezwykłe w tej zmianie demograficznej, to jest ta możliwość spotkania pokoleń różnych. Tak. I właśnie docenić to też, że my w tych naszych strukturach rodzinnych mamy szansę, której nie mieli nasi przodkowie. Ja nie znałam swoich dziadków, a teraz mam wnuków. Mało tego, to nie tylko jest kwestia tego, że jest, istniejemy, ale że mamy szansę współegzystencji jako osoby dorosłe. Nie tylko jako bardzo stare i czy jako dzieci tam, jako dzieci i młodzież. Także to jest szansa, która to jest dar od, od właśnie tego rozwoju cywilizacyjnego. I, i gdy Kolejne młodsze gene, bo starzenie to nie znaczy zmierzenie się, zrozumienie z tego procesu i zrozumienie nieodwracalności starzenia się populacji polega też na tym, że nie mówimy o, tylko o dzisiejszej grupie osób uznanych za starsze. E, młodsze osoby też mają świadomość, a przynajmniej ja bym bardzo chciała, żeby miały, że na pewnym etapie ich przebiegu życia one się znajdą też w tej fazie. Bo z tego, skoro wiemy, że będziemy dłużej żyć, to spójrzmy na to, co robimy, także z perspektywy tego, co będziemy robić później. To nie znaczy, że... Chodzi pani profesor o zdrowe prowadzenie się, czy płacenie składek emerytalnych? Eee, to zawsze. Jedno i drugie. <śmiech> to znaczy o po prostu odbanie o siebie w jakiś sposób jaki chcemy ja bym e, ja jestem przeciwna na przykład zadawaniu pytań jakie działania podejmujesz żeby zabezpieczyć się na starość jak ktoś ma 30 lat to pytanie o zabezpieczenie się na starość może być mało zrozumiałe raczej jak chcesz żyć żeby móc żyć E, e, dłużej w dobrej, w dobrej kondycji materialnej i fizycznej, bo te, te działania raczej są inwestycjami w siebie i w swoje życie, prawda? A nie, żeby zabezpieczyć się na okoliczność tego, że będę kiedyś osobą starszą. Więc o tym rozmawiajmy i, i to jest dla mnie ta konstruktywna reakcja także w tym wymiarze jednostkowym. Sądzę, że za mało o tym mówimy, że to nie tylko państwo odpowiada za to, że trzeba zabezpieczyć egzystencję i rozwój całemu społeczeństwu. Ale także my odpowiadamy za to, że jak będziemy żyć w tej nowej strukturze demograficznej i społecznej. Doktor Petelczyc, to samo pytanie, to znaczy gdzie by już pani wskazała, te miejsca, w których powinniśmy zastanawiać się, jak zaadoptować się do, do, do tej zmiany demograficznej. I zacznę od ubezpieczeń społecznych, którymi przede wszystkim się pani zajmuje. Znaczy jest takie ogólne poczucie w naszym pokoleniu i młodszym, że emerytur to nie będzie, mhm. że zbankrutuje ten system i że to już nie ma sensu w zasadzie na to płacić. To jest jeden wątek. No a drugi, to o czym mówiła profesor Kotowska, Niektórzy mogą dłużej pracować, mhm. ale po pierwsze nie, nie wszyscy. wszyscy mają takie samo zdrowie mhm. dobre, a po drugie no, są różne prace. Niektórzy wykonują prace fizyczne, mhm. które jest bardzo trudniej wykonywać e, nie wiem, po 60 czy już nawet po 50. Więc czy tu są jeszcze jakieś pomysły rozwiązań systemowych wyjścia naprzeciw? Dużo pytań, nie wiem. wiem nawet od czego zacząć, ale chyba zacznę od tego, że ZUS nie upadnie. To jest pierwszy mój najważniejszy wniosek. Na nie upadnie z różnych powodów, między innymi dlatego, że w 99 roku dostosowaliśmy ten system do zmian demograficznych, tylko nie dostosowaliśmy społeczeństwa do tego, żeby się do tego systemu przyzwyczaiło i zapomnieliśmy o różnych kilku aspektach, więc nasze składki wpływają na to, jaką mamy emeryturę i rzeczywiście musimy pilnować tego, żeby te składki płacić, ale mamy też istniejące w psychologii społecznej zjawisko samospełniającej się przepowiedni, nie wierzymy w system, więc unikamy płacenia składek i w efekcie rzeczywiście możemy, możemy zaraz mieć doprowadzić do emerytury. Ale chciałam Państwu tylko powiedzieć, że stopy zastąpienia, które widzicie w mediach, zawsze są stopami uśrednionymi i mamy bardzo dużo grup, które nie płacą składek albo płacą bardzo niskie i to bardzo obniża nam te stopy. Natomiast y, myślę, że oprócz tego, że wiek emerytalny moim zdaniem po pierwsze przede wszystkim powinien być wyrównany dla płci, bo już w tej chwili nie ma takiego uzasadnienia, żeby był nierówny, tym bardziej, że jest to niekorzystne dla obu stron. Mężczyźni czują się dyskryminowani, że dłużej pracują, a kobiety mają w tej chwili jedną trzecią niższe emerytury średnio. Oczywiście nie tylko z powodu wieku, ale to jest bardzo istotny czynnik. Powinniśmy też dbać o rynek pracy. Mamy dobre doświadczenia z innych krajów, w których ta stopa aktywności zawodowej osób koło 65 i więcej jest dużo wyższa. I co tam widzimy? Widzimy, że można dostosowywać miejsce pracy. To znaczy, że na przykład jeżeli ktoś jest starszy, to może nie powinien pracować 40 godzin tygodniowo, ale nie wycofywać go zupełnie z rynku pracy. Tym bardziej, że to nie jest tylko kwestia zarabiania, ale także relacji społecznych. Widać bardzo wyraźny spadek zdrowia po przejściu na emeryturę, zwłaszcza po dwóch latach i później, jeżeli nie ma jakichś większych relacji społecznych. Można dofinansowywać y, pracodawców, żeby takie miejsca dostosowali. Y, takie, takie rozwiązania funkcjonują. Y, więc jakieś y, tego rodzaju inwestycje. W Polsce toczy się ogromna, mam wrażenie, dyskusja, albo może ja jestem w tej bańce, dotycząca sfinansowania ochrony zdrowia. My mamy ekstremalnie mm -hmm. niedofinansowaną ochronę zdrowia przy tak zmieniającym się społeczeństwie y, demokratycznym graficznie strukturze, to będzie naprawdę duże wyzwanie, a tu nie chodzi tylko o to, żeby leczyć, ale także o profilaktykę. Ona jest bardzo ważna. No i wiek emerytalny, jak powiedziałam, powinien być wyrównany, ale też ja nie stoję na stanowisku, że wszyscy muszą pracować bardzo długo. Może powinniśmy liczyć proporcjonalnie, zastanawiać się, jeżeli ktoś rzeczywiście pracuje w ciężkiej pracy fizycznej, to taka osoba powinna być, może mieć możliwość odejścia wcześniej, chociaż byłaby to rewolucja ze względu na sposób, w jaki liczymy nasze świadczenia mm -hmm. w tej chwili. Bo wtedy miałoby niższą emeryturę, tak. Ale mamy emerytury pomostowe, które jakoś to rekompensują dla osób, które pracowały w warunkach trudnych i, i, i które Niestety są to zawody bardzo specyficzne, wymienione na konkretnej liście. Więc to nie jest coś nie do zrobienia, ale jakby podwyższając wiek emerytalny na przykład, no bo to jest pewnie pierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy, musimy pamiętać o całym otoczeniu. O tym, żeby y, ludzie chcieli pracować, żeby ta praca była miała jakość. Tak, to jakość. jest chyba kluczowe. to znaczy, Żeby nie ma mogli pracować, tak, żeby nie było... Ma w w refleksji zdrowie, tak. O rynku pracy i o tym, jaki powinien być obciążony pracownik, czy ma prawo jakieś mm -hmm. demokratyczne w miejscu pracy, czy tylko i wyłącznie mm -hmm. rozkazy, super efektywność, e, Kultura ruch. pracy tak. i miejsca pracy. Jest I to trudno się dziwić, że, że ludzie potem są tak zmęczeni i zniechęceni, że, że już tylko myślą o tym, żeby dotrwać do, do emerytury. I wydaje mi się, że tego bardzo brakuje w refleksji o miejscach, o, o, o, pracy, o rynku pracy. O środowisku się... pracy, dostosowanym do tej. Struktury. Ale mhm. mamy już w, w oczekiwaniu jest pani Ewa, która do nas zadzwoniła, więc dobry wieczór pani Ewa. Dobry wieczór. Ja szybko, bo czas goni. Pani redaktor zaczęła od, te, od czegoś, co mnie strasznie denerwowało w zeszłym roku, bo ciągle to słyszałam. Kobiety nie chcą rodzić dzieci. I chciałam się do tego odnieść. Słyszałam to w trójce parę razy, chyba ze trzy czy cztery razy. Kobiety Coś takiego. Kobiety nie chcą rodzić dzieci. Na kobietę przypada półtora dziecka. Albo kobiety później zachodzą w ciąże, bo robią karierę. Trochę się wini kobiety za ten problem. Dlaczego nie mówi się nigdy o mężczyznach? Bo nigdy nie słyszałam, żeby w, w, przy okazji mówienia o małej dzietności mówiono o mężczyznach. Czemu nie mówi się na przykład, ile dzieci przypada na przeciętnego mężczyznę? W jakim wieku przeciętny mężczyzna zostaje ojcem? Czy nie powinno się mówić na przykład, że dwoje dzieci, czy tam półtora dziecka przypada na parę, mężczyzn i kobiety, a nie tylko na kobietę i dalej, bo czas goni? Dlaczego nie pomyślą o byciu ojcem? podejrzewam, że część pewnie nie chce mieć dzieci, w porządku ja też nie chcę, część mężczyzn pewnie chce, ale ma obawy część bardzo chce założyć rodzinę jest też pewnie grupa mężczyzn, którzy świetnie się spełniają w roli ojców dlaczego nikt nie zadaje takiego pytania jak mężczyźni godzą karierę zawodową z rolą ojca z rolą głowy rodziny, czy to nikogo nie interesuje, ani razu nie słyszałam w zeszłym roku, żeby był cokolwiek na ten temat czy to nie jest przypadkiem dyskryminowanie mężczyzn nie. To jest jedna rzecz, bo pani redaktor zaczęła o języku, jak ważny jest język. Przysięgam państwu, ja słucham trójki od, praktycznie od rana do wieczora. W zeszłym roku trzy albo cztery razy słyszałam, że kobiety nie chcą rodzić dzieci, ani razu nie usłyszałam, czy... Polscy mężczyźni chcą być ojcami czy nie. Ja do tej pory nie wiem, jak to jest z tymi polskimi mężczyznami. I kolejna rzecz, bo czas goni. Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste. Trzeba będzie zaprosić imigrantów, żeby wypełnili lukę. I Polacy będą musieli się z tym niestety pogodzić, chociaż będzie no, trudno. Bo, bo Polacy mają niestety bardzo zły stosunek do imigrantów. Chyba wszyscy... Ja, ja jak najbardziej jestem za tym, żeby do Polski zaprosić imigrantów. Polacy... Będzie im trudno. Że, żeby obyło się właśnie bez napięć i bez problemów, już teraz trzeba będzie przygotować polskie społeczeństwo na napływ imigrantów. Na przykład być może trzeba będzie uczyć dzieci w szkole, uczyć szacunku do ludzi o innym kolorze skóry, czy na przykład wyznających inną religię, którzy się inaczej ubierają, troszeczkę inaczej się zachowują. Już teraz trzeba będzie zacząć ten problem rozwiązywać, a nie tylko się zastanawiać i, i rozwiązać go wtedy, jak on nastąpi. Bo niestety wydaje mi się, że ludzi się nie da siłą nakłonić do tego, żeby rodzili dzieci nie da się tego. Ja wiem, bo mnie się nie da siłą na kundzie. Ja nie chcę mieć dzieci i koniec kropka. Ani mnie bykowe nie przestraszy, ani mnie 500 plus nie zachęci do tego, żeby mieć dzieci. Trzeba będzie zaprosić imigrantów, a politycy jeśli chcą być mądrzy, to powinni przestać demonizować imigrantów. Bo to nikomu nie wychodzi na dobre. Imigranci to jedyne wyjście, moim zdaniem. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Chyba już zajęłam dużo nie, czasu. Nie, bardzo bardzo, a, bardzo dziękujemy za wszystkie te wątki do Rozmowy, bardzo dziękujemy Pani Ewo, to e, powtórzę, b, b, pozwolę sobie zreferować, czyli pierwsza kwestia winienie kobiet, zrzucanie na nie odpowiedzialności i brak refleksji od roli mężczyzn w całym tym procesie. To jest Profesor przede Kotowska. wszystkim interpretacja, którą narzuca się w tym w publicznym dyskursie, właśnie narzucają to dziennikarze, poszukając winnego, ale przede wszystkim narzucają politycy. Także my, demografowie, cały inni badacze, że tak powiem, procesów ludnościowych, cały czas podkreślają, że to nie jest kategoria winy, tylko zastanawiają się, dlaczego tych dzieci rodzi się mniej. Ale chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na coś innego. Pytanie jest, dlaczego Polacy, kobiety i mężczyźni nie chcą mieć dzieci, a nikt się nie pyta, jakie są bariery dla tych, którzy chcą mieć dzieci. Przecież zdrowie, możliwości posiadania dzieci, zdrowie reprodukcyjne było ignorowane przez całą ostatnie... No, przynajmniej 10, 8 lat. A to jeszcze krótko... Do... To, jest, to jest jedna rzecz. Natomiast. Do, dopytam pani profesor jeszcze krótko. A czy da się zachęcić, cytując panią Ewę, albo właśnie likwidując bariery, ten proces, ten trend demograficzny zatrzymać i zmienić? E, da się, ale to w niewielkim stopniu. To znaczy... Jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że to, co wiedzieliśmy o tych motywacjach i przyczynach decydowania się na to, żeby zostać rodzicem czy nie, to te wyjaśnienia, które mieliśmy dla ostatnich czterech dekad od lat 70. już w tej chwili nie wystarczają nam, bo pojawiły się nowe czynniki. Mówimy ciągle, że rynek pracy i, to, i ta stabilność dochodowo-zawodowa jest bardzo ważna, ale ten rynek pracy się znacząco teraz zmienił. W związku z tym to nadal rynek pracy jest czynnikiem bardzo ważnym tych planach zostania rodzica w planach prokuracyjnych, ale już inne elementy tego rynku są ważne. Ale podkreśliłabym to, co jeżeli dobrze zrozumiałam, pani profesor, że to, tego trendu można go lekko ewentualnie złagodzić. Tak, tak, tak? Mo, po pierwsze, w naszych warunkach, ale nie tylko mówię o Polsce, ale także o innych krajach jest e, możliwość e, zwiększenia nieco wskaźnika dzietności, bo to nie znaczy, że wzrośnie liczba urodzeń, tylko one będą wolniej spadać. Ta liczba hmm. będzie wolniej spadać ze względu na te e, e, możliwości e, Czyli wspierania. trendu nie da się odwrócić. Nie, trendu się nie odwróci, ale go możemy złagodzić. Nie, żaden demograf moim zdaniem nie powie odpowiedzialnie, że wrócimy do prostej zastępowalności pokoleń, ale nie musimy mieć bardzo niskiej dzietności, bo istnieje duża grupa osób, które chcą mieć dzieci, ale mają przeszkody zdrowotne. Tak czy siak trend I będzie, musimy się... adaptacja zdrowotna jest bardzo ważnym czynnikiem, kształtującym świadomość tego, co może później za kilka lat młodzieży przeszkodzić, zostać rodzicem. Doktor Petelczyc, te wątki plus, czy rzeczywiście zwiększenie imigracji z kolei też może ten trend zmienić, czy tylko go załagodzić? Jeszcze zanim... Przepraszam jeszcze, zanim o migracji chciałam powiedzieć, że są takie bardzo dobre badania. Kiedy mówimy o tym, że kobiety nie chcą, to zapominamy też mówić o tym, że jaki to jest koszt dla kobiet i że to posiadanie dziecka jest dużo wyższym kosztem dla kobiet pod każdym względem. Ale też odsyłam do bardzo ciekawych badań, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Chyba Michał Pałka był autorem badający tak zwane zjawisko Child Penalty, czyli kara za macierzyństwo, za posiadanie dziecka. I okazuje się, że dochody kobiet, które mają dzieci spadają Dochody mężczyzn, którzy mają dzieci, nie spadają. Nawet przy jednym dziecku rosną. E, I problem jest taki, że kobieta, kiedy wraca na rynek pracy, to mimo, że ma znowu dochody, to już nie wraca do tych, które nie mają dzieci i do mężczyzn. Więc też e, takie bardzo... To, to są badania na podstawie wszystkich podatników w Polsce, więc naprawdę da się... Możemy tutaj wnioskować. A co do migrac migracji, ja myślę, że my jesteśmy... Znaczy w bardzo dobrej sytuacji, jeśli chodzi o migrację w tej chwili w Polsce, ponieważ przyjechało do nas bardzo wiele osób z Ukrainy i to jest oczywiście problem dla Ukrainy. Też nie zapominajmy, tak. że jeżeli ktoś ma do nas przyjechać, to skądś musi wyjechać, a Ukraina nie mm. jest krajem mm. o wysokiej dzietności i raczej wiemy w znaczy jakiej sytuacji. Jak, tak. jak natomiast, y, natomiast ja to widzę już dzisiaj w danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy w tej chwili około 17 milionów osób, które opłacają składki do ubezpieczenia społecznego w tym ponad milion dwieście tysięcy osób, to są obcokrajowcy, 812 dwanaście tysięcy sami Ukraińcy. Ale nada, pytanie, czy ten trend może to zmienić? Trend starzenia się Migrant populacji. Złagodzić starzenia nie, ale złagodzić dobory na rynku pracy. No i chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, że od 10 lat Polska jest krajem napływu, czyli przyjeżdża więcej osób niż wyjeżdża. I są młodsi demograficznie są niż populacja. Młodsi Demograficznie I gdy patrzymy na takie statystyki jak liczba dzieci urodzonych przez kobiety cudzoziemki, ale które już osiadły tutaj na stałe, to nas systematycznie wzrasta. Około 8% urodzeń 2024 to były urodzenia przez matki cudzoziemki. Czy jeszcze, bo ja, ja coraz czas pytam o ten trend, Migracja. dlatego, że wydaje mi się, że to są ważne, jeżeli chodzi o kobiety na rynku pracy, wsparcie dla rodzin, kwestie imigracji. To są potencjalnie ważne działania, które mogą pomóc nam załagodzić mhm. ten trend, ale to nie zmienia faktu, że trend jest i to wszystko, o czym rozmawiałyśmy w pierwszej to części, trwała, konieczność że... adaptacji mhm. pozostaje. Tak, zgadzam się. Myślę też, że rację ma pani, która zadzwoniła, bo problem tutaj problem mamy, który nie potrafimy go rozwiązać my jako badacze i badaczki, bo problem jest... Wyborów że... indywidualnych. Tak, ale także polityka. To znaczy mm -hmm. my już w tej chwili, i ja to staram się zawsze podkreślać, że jest mnóstwo mitów dotyczących na przykład tych Ukraińców w Polsce, że mają rzekomo emeryturę za jedną składkę. Chciałam mm -hmm. powiedzieć, że tak nie jest, jeśli ktoś chce, to znajdą się na ten temat materiały, które też pisałam w... w publicznej przestrzeni. I my zamiast wykorzystywać ten potencjał, to zniechęcamy te osoby, żeby nawet chciały tutaj zostać, co jest moim zdaniem bardzo dużym problemem, ale też zgadzam się, co dane pokazują, że po prostu mamy mniej osób w wieku rozrodczym, szczególnie kobiet, no bo mężczyźni mogą dłużej dzieci mieć. I to jest coś, czego już nie cofniemy ale też to, że będzie nas mniej, nie musi oznaczać, że będzie y, gorzej, tak? To nie jest tak, bo też tu się pojawia taki tak. problem narodowy czasami, że tak. nie będzie Polaków w Polsce. No, to nie jest problem, który rzeczywiście nam grozi. Na razie, no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za kilkaset lat, ale, ale m, robi się to absurdalne, jak ten ten proces zwykły demograficzny to... zmieniamy w jakieś zupełnie dziwaczne interpretacje. I jeszcze tutaj. Pan... Dyskryminacja mężczyzn. My pytamy w badaniach, specjalnych badaniach ankietowych zarówno kobiety, jak i mężczyzn o zamierzenia prekreacyjne i o tym, jak już zostaną rodzicami, czy chcą mieć dzieci. Także my o, wiemy, jakie są. Ale ja się zgadzam z Panią Ewą, to nie jest jakoś w, w głównym ale, nurcie omawiane. Ale właśnie to, ten główny nurt y, wiąże się z tym, że się obciąża kobiety za to, że, że ak akurat tak wy wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o dzieci. Ale dodzwonił się do nas mężczyzna, pan Artur. Mhm. Dobry wieczór, panie Arturze. Dobry wieczór, dobry wieczór. Bardzo dziękuję za audycję. Chciałem e, bardzo pochwalić antysensacjonistyczny e, wydźwięk, właśnie e, audycji pani profesor i pani doktor, ponieważ. To chyba sensacjonizm jest właśnie tym, co, co rozwala w Polsce jako opinię publiczną i, i o co się roz, o, o się rozwija debata publiczna bardzo często niestety. Ale chciałem zadać pytanie e, mianowicie e, w krajach Europy Zachodniej, e, takich na przykład jak Holandia, Belgia i tak dalej, bardzo często widzi się osoby starsze pełniące różne funkcje w wolontariacie. Czy to są organizacje jakiś eventów, czy to są obsługa tych eventów związanych często z kulturą, nie wiem jak ze sportem, głównie wiem, że z kulturą, prawda? Wiem, że osoby starsze bardzo się spełniają w tej roli. Chciałem się zapytać, dlaczego w kraju takim jak Polska, który hmm. dziedziczy niejako e, cały dorobek komunizmu ze wszystkim złym, jak i dobrym, z e, do tego pochodziło, e, Całkowicie upadła jakiekolwiek forma myślenia, albo czy są jakieś takie dane, które by na to wskazywały, bo ja sobie nie wiem, a tak trochę tam sam moje pytanie formułuję. Czy są e, e, mała aktywność seniorów... Dlaczego inaczej? Dlatego w Polsce mamy małą aktywność seniorów, jeżeli ją mamy, skoro całe pokolenia były kształtowane w, raczej w duchu socjalistycznym, prawda, który raczej tak do aktywności powinien wzmacniać. To, to się stało, że to nie zadziałało w waszym kraju. O ile nie zadziałało, mogę się być Dziękuję bardzo. My bardzo dziękujemy panie y, Arturze, kto? Pani profesor. Czy ja z racji mojego wieku chciałabym powiedzieć, że mnie socjalizm nie przygotował i nie, jakby to powiedzieć, nie nakłania do pracy wolontarystycznej, wolontarystycznej a raczej e, poczucie e, więzi, wspólnoty z innymi osobami, które, które może być w jednym i drugim systemie. Natomiast ja uważam, że to jest moje indywidualna, że tak powiem odpowiedź, na, próba odpowiedzi na Pana pytanie, że do tego słabego zaangażowania, bo we wszystkich badaniach wychodzi, że u nas aktywność społeczna w tej grupie osób jest niższa niż w innych krajach. To potwierdza, mamy takie badanie SHARE i, i one potwierdzają, że Polacy się nie angażują w, w tym wieku. Jest to poczucie, że się nie nadaje, nie, tej mm -hmm. braku. Dyskutujemy o tym, że osoby starsze czują się samotnie, nie mają kontaktów itd. Tak I tak same z siebie nie wyjdą z taką inicjatywą, a jednocześnie brakuje moim zdaniem takich prób do docierania do nich z pewnymi propozycjami, chociaż to się dzieje i ja mam nadzieję, że to się zmieni. Natomiast to, o czym Pan powiedział, jak osoby starsze są traktowane, że, prac że postrzegani, postrzegane są jako przydatni pracownicy. Ja zwykle, jak jestem w Holandii, to z radością widzę osoby starsze, które po prostu pracują w środkach transportu publicznego. I one nie są kontrolerami. One po prostu udzielają informacji. Jest, są osobami, do których pasażerowie mogą się z, z, zwrócić. Ja, w I często ja zwykle, właśnie. Tak. I ja zwykle nie pytam o adres, tylko się cieszę, że, że ta osoba jest jej dziękuję. I, I to w pociągach, w tramwajach, w autobusach. One są postrzegane jako osoby, które są przydatne do funkcjonowania społecznego. Zaraz, doktor Petelczyc, oddam głos, ale jednak chciałabym, żeby głos pana Zbigniewa jeszcze się zdążył, zdołał zmieścić w audycji. Także dobry wieczór, panie Zbigniewie. Dobry wieczór. I, jak mogę prosić, y, y, krótko, bo mamy mało czasu, ale wysłuchamy z przyjemnością. Dzień serdecznie. Słucham tej audycji i chciałem tylko zapytać, bo nie jestem pewien. Pani, która dzwoniła jako przedostarnia zasugerowała, żeby wpuszczać imigrantów, bo Polacy nie chcą mieć dzieci. Czy ja dobrze zrozumiałem? Jest to jako podawane również przez naukowców. Tak, rozwiązanie, tak. Proszę pani, czy wy szanujecie mężczyzn? Nie, nie wiem, co, co jest pod tekstem pana pytania, ale odpowiedź brzmi oczywiście tak, choć jak nie szanują nas, to też nie. Ja bym, żebyśmy wszyscy kochali się i szanowali i z tym dzwonię właśnie, żeby nie, nie, nie, nie akceptuję absolutnie takiej taki nienawiści do, do Polaków. Absolutnie. Ja akceptuję. Tego. My też nie, także bardzo dziękujemy, bardzo się cieszę, bo tutaj się na pewno zgodzimy. Bardzo dziękuję pani Zbigniewie i w ja, zasadzie ostatnie słowo. Tak, tak do, doktor my nie Pytacz. mówimy o wpuszczaniu wszystkich, jak leci, tylko o rozsądnej polityce migracyjnej. Chciałam jeszcze się odnieść do telefonu poprzedniego, przedostatniego mhm. i powiedzieć, że między socjalizmem a rokiem 2026 minęło już jakieś 36 lat, 37 i że też, to chyba audycja też z zeszłego tygodnia była trochę w tym nurcie, że mieliśmy jeszcze bardzo dużo liberalnych wątków i takiego mm -hmm. twardego liberalizmu mm -hmm. ekonomicznego i wszędzie pokazywanie, że cokolwiek robisz, to musisz za to mieć pieniądze, nic nie robi się za darmo i nawet w pewnym sensie miałam wrażenie, że czasami się wyśmiewało, może już teraz nie, pewne społeczne działalności y, ludzi i myślę, że to też jest coś, co zniechęca, tym bardziej, że dzisiejsze starsze osoby były relatywnie w średnim wieku y, y, jak, jak się zaczynał się system się nowy i mm. też się musiały do tego dostosowywać i mm. I, i Jednak ta indoktrynacja też jest bardzo, bardzo silna, więc no, trzeba brać pod uwagę także ten okres długi trwania. To na, na koniec, co jakbyście podsumowały na te ostatnie dwie minuty, jeszcze raz, co jest kluczowe w tych wszystkich wątkach? Najważniejsze. Ja bym kratyczycy. chciała, żebyśmy zmienili język, żebyśmy przestali straszyć kryzysem, zrozumieli, że to jest zwykły proces, na który możemy się przygotować. Oczywiście będzie inaczej, ale to nie znaczy, że że stanie się jakaś katastrofa. Nie nadciąga apokalipsa z tej strony. Jeśli z jakiejś, to może z geopolitycznych powodów. A oprócz systemu emerytalnego, to co, co byłoby taką inicjatywą, na którą by pani wskazała, jako no, tą kluczową dla y, adaptacji do zmiany trendu demograficznego? Y demograficznego, to myślę, że pani profesor, ale ja myślę, że jeśli chodzi o wydłużanie aktywności, wykorzystywanie tego potencjału, mm. to przede wszystkim rynek pracy i profilaktyka zdrowotna. Musimy zwiększyć nakład na ochronę zdrowia. To jest absolutnie to jest konieczne. Tak. Mm. Profesor Kotowska. Znaczy trendów nie zmienimy. To znaczy sytuację nie, nie staniemy się młodym, młodą populacją, młodym społeczeństwem. Natomiast chodzi o to, żeby zrozumieć, że ta zmiana jest także naszą szansą. I ja przede wszystkim myślę o tym średnim pokoleniu, czy tym dorosłym, jak to się teraz mówi, i, i młodzieży, że przed nimi jest długie życie i oni mogą się do tego przygotować, prawda? bo o tym rozmawiamy. Nas pewne że tak powiem rozwio... pewne zmiany zaskoczyły, głównie jeżeli chodzi o dzietność, czyli o, o znaczenie tej, która zmieniła udział tej rosnącej grupy osób starszych. Ale nie rozmawiajmy tylko o dzietności, rozmawiajmy o tym, że jesteśmy w sytuacji, w których mamy określone zasoby ludnościowe, w określonej strukturze i teraz się zastanówmy, jak w tej sytuacji zmieniającej się demograficznie w określonym kierunku, jak sprawić, żeby to... Było, była dla nas szansa, jak wykorzystać tą szansę, ale także jak prawdziwie, rzetelnie nazywać problemy i jak się z nimi zmierzać. Także ja głównie upatruję szkodliwość w sposobie narracji o w Szkodliwość dla polityk, dla po mhm. formułowania właściwych polityk w sposobie narracji o rzeczywistości. Bardzo dziękuję słuchaczkom i słuchaczom za ten czas spędzony, ale też oczywiście czy przede wszystkim profesor Irenie Kotowskiej i doktor Janinie Petelczyc z Szkoły Głównej Handlowej, które dziękuję. są współautorkami stanowiska w stronę neutralnego języka opisu procesu starzenia się ludności. Bardzo dziękuję. Dzisiejszą audycję wydawała Piotrka Masierak, realizowała Elżbieta Malinowska. Spokojnego wieczoru.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 Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym